Also. Lesen wir noch einmal von Titus 2, Absatz 11. Jetzt wörter, die kamen aus Titusa. Tu drugiego rozdziału wiersza 11 Ty tu drugi rozdział wiersz 11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 gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominań, i tak strofuj z całą powagą, niechaj Cię, nikt nie lekceważy. My Wir haben schon mit dem Abschnitt begonnen mit dem ersten Vers. My już z tym fragmentem rozpoczęliśmy z tym pierwszym wersetem. haben schon i chcemy jeszcze raz chętnie powtórzyć i powiedzieć, że ta łaska Boża, która się zjawiła, że ona jest dla wszystkich ludzi i ta łaska wprowadza człowieka w relację z Bogiem. Und dann unterweist die Gnade zweitens die Gläubigen. Po drugie, ta łaska naucza właśnie wierzących, das heißt, Wir brauchen für unser Leben jeden Tag die Gnade, damit sie uns aufrecht erhält in der Beziehung. To znaczy, na każdy dzień potrzebujemy łaske, aby ona nas utrzymywała w tej relacji, damit sie uns aufrecht erhält, in der Beziehung mit Gott. Utrzymywała w tej relacji z Bogiem. Jetzt kommen wir zu dem, wie sie uns unterweist, abseh 12. A teraz od wersja do 12-go dochodzimy do tego, jak właśnie ta łaska, ta łaska nas e, naucza. Damit wir, heißt es, und jetzt kommen wieder sieben punkte. Abyśmy, jest tutaj napisane i teraz znów 7 punktów jest przedstawionych. Das erste und das zweite, was wir jetzt vor uns haben, ist, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnent. Te pierwsze dwie rzeczy to jest, e, wy, abyśmy wyrzekli się, czy wyrzekając się bezbożności i światowych porządliwości. Was bedeutet das? Co oznacza to? Das bedeutet, dass wir bei der Bekehrung To oznacza, że przy nawróceniu das einmal getan haben że w tej chwili to raz na, na zawsze uczyniliśmy. Ale że to w naszym życiu dalej też pozostaje i jest to trwałe, albo to czyni. Dlatego dosłownie trzeba byłoby przetłumaczyć, abyśmy wyrzekając się. Bezbożność to jakby odnosi się do naszej relacji z Bogiem. Und die weltlichen allen, was in Welt ist. A światowe porządliwości odnoszą się do, do tego, co jest w tym świecie. Und das kann man sehr gut beschreiben mit dem I bardzo dobrze można to opisać z zakonem. Das Gesetz hatte zwei e, Zakon miał dwie tablice. Die erste tafel. Ta pierwsza tablica regulowała czy uporządkowywała sprawy, wszystkie relacje, do czynion, do które miały do czynienia z Bogiem, na przykład nie masz mieć innych bogów obok mnie. Die andere druga die zweite, hat geregelt unter den Menschen. A ta druga tych regulowała wszystkie relacje pomiędzy ludźmi. Aber wir wollen nicht das Gesetz hier hineinbringen. Ale my nie chcemy teraz wprowadzać zakonu tutaj, nur damit zeigen, Gottlosigkeit ist to, die Beziehung zu Gott, weltliche Begierde ist das, was in dieser Welt ist. Ale tylko pokazać, że ta bezbożność odnosi się do relacji z Bogiem, a te światowe porządliwości do relacji pomiędzy ludźmi. wir Ponieważ chcemy jeszcze raz przypomnieć sobie, że to łaska jest ta pouczająca. Nie A nie Zakon. Czy jest ktoś w stanie, aby przestrzegać Zakon? No. Nie. Ich mache nur ein Beispiel kurz. Ja tylko krótko podam na to jeden przykład. Du wie dich Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Erinnert euch, wir haben uns das Haus an die Wy przypominacie sobie, o, o, my oglądaliśmy ten dom i przypominamy sobie tą, tą powódź. Jetzt mamy wir ein anderes Beispiel. In dieser Straße ist ein Feuer. Podamy inny przykład. W tej na tej drodze tutaj byłby gdzieś pożar. Und wir mit dem Auto I dojeżdżamy autem. Und was wir I co myślimy jako pierwsze? Hoffentlich nicht mein Haus. Mam, mam nadzieję, że to nie właśnie dom, się pali. Den wie sich Ale miłować bliźniego swego jak siebie samego oznacza. Ich sage, hoffentlich mein Haus. Że, że ja zawołam, mam nadzieję, że to mój dom, damit die nicht aby te inne domy się nie paliły. Nikt nie jest w stanie e, przestrzegać zakon. Die uns. To łaska nas naucza. Also, wir etwas? Więc my tutaj e, wyrzekamy się czegoś. Das bedeutet, wir wollen es nicht mehr kennen. Um, To oznacza, że nie chcemy tego już znać. Aber jetzt tun wir drei Dinge. Ale teraz e, czynimy, czynimy trzy rzeczy. Das jest jetzt nummer 3, 4 und 5 von den sieben Punkten. Z tych siedem punktów są to teraz punkty 3, 4 i 5. Besonnen, gerecht und gottselig leben. In dem zeitlauf. w tym Abyśmy żyli na tym doczesnym świecie i teraz jest wstrzemięźliwie, w niemieckim jest roztropne, tak jak mieliśmy już, wstrzemięźliwie czy roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Das erste, besonnen, bedeutet im Blick auf meine Person, Gut und durchdacht to pierwsze to wstrzemięźliwe czy roztropne oznacza co do mojej osoby, abym dobrze przemyślając, rozważając sprawy się odpowiednio do tego zachowywał. Gerecht bedeutet gegenüber meinen mitmenschen, meiner familie, in den untergläubigen handelt. Sprawiedliwie to oznacza, abym wobec wierzących, abym wobec mojej rodziny i wobec innych e, braci i sióstr sprawiedliwie postępował. Und Gottselig leben? A żyć pobożnie? Bedeutet wieder die Beziehung zu Gott. Oznacza, czy odnosi się znów do relacji z Bogiem. Also, wir kennen nicht mehr gottlosigkeit und weltliche lüste. Więc nie znamy już bezbożności i światowych porządliwości. Sondern wir sind jetzt, heute hier, in diesem Zeitlauf, in dieser Welt, besonnen, ruhig. Ale my teraz w tym doczesnym świecie jesteśmy wstrzemięźliwi, czy roztropni, albo spokojni. Gerecht gegenüber den Menschen. Sprawiedliwi wo wo wo wobec tych ludzi wokół nas. Zum Beispiel, wenn wir begrüßen die Geschwister, na przykład jeżeli pozdrawiamy naszych braci i nasze siostry, Ganz wir alle zu to całkiem praktycznie staramy się e, przywitać się z każdym bieżącym. Gott, Gott A żyć pobożnie to odnosi się do relacji z Bogiem, oznacza więc e, Boga wprowadzić we wszystko. Und jetzt kommt punkt und A teraz um, zajmiemy się punktem szóstym i siódmym. Während wir das tun, erwarten wir etwas. Podczas gdy te rzeczy czynimy, to e, czegoś, czy, kogoś oczekujemy. Vers 13, die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes. Oczekujemy więc błogosławioną nadzieję i objawienie chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego. Posiadamy nadzieję. Nr. 6. Und wir Punkt szósty. I oczekujemy objawienia. To jest etwas, was wir unbedingt to jest coś, co koniecznie musimy tutaj rozróżnić. Die glückselige Hoffnung ist etwas für unsere Herzen. Ta błogosławiona, czy błogoszczęśliwa nadzieja jest czymś dla naszego serca. Der Jesus kommt wieder und holt uns in den Himmel. Pan Jezus powróci i weźmie nas do, do nieba. Und die Erscheinung ist etwas für unser Gewissen. A to objawienie jest przemyśle dla naszego sumienia. Denn, wenn der Jesus auf diese Erde kommt und den Menschen erscheint, ponieważ, jeżeli Panieżyus stąpi na tą ziemię i objawi się tym ludziom, dann werden wir mit ihm erscheinen. To my objawimy się razem z nim. Und dann sehen die Menschen, dass wir auf seiner Seite stehen. Jeśli te ludzie E, zobaczą, że my stoimy po Jego stronie. Und was sagen die Menschen? A i cóż ci ludzie powiedzą? Czy, Czyżby powiedzieli wtedy, by ten też był z Jezusem? Das haben wir nie gemerkt in seinem Leben. My w Jego życiu nigdy tego nie zauważyliśmy. De er den Titus nicht? Czyż ten e, człowiek nie znał listu do Tytusa? Also, hoffnung jest etwas für unsere Herzen więc nadzieja jest czymś dla naszych serc. A jeśli chodzi o to objawienie, to musimy teraz żyć tutaj na tej ziemi odpowiednio i to rozważyć, ponieważ kiedyś to będzie widziane. Also, wir können noch einmal zusammenfassen. Der Gläubige verleugnet... Streszczamy to, więc jeszcze raz. Wierzący um, wyrzeka się czegoś? Der gläubige übt etwas. Wierzący coś czyni, czy w czymś żyje, nämlich besonnen gerecht Gottselig leben w szczemiężliwości, sprawiedliwości i pobożności Und der gläubige erwartet. I wierzący oczekuje. Aber wir wollen noch einmal wiederholen, der Titusbrief lehrt ale jeszcze raz powtórzamy, list do tytusa nie jest listem, który przedstawia naukę i ją rozwija i klaruje. Hier steht nicht mehr zur Hoffnung und nicht mehr zur Erscheinung. Tutaj na przykład nic więcej nie jest napisane do tej nadziei i do tego objawienia. Und hier ist sogar die Hoffnung und Erscheinung mit einem Artikel verbunden. A ta nadzieja i to objawienie w tekście oryginalnym jest to połączone jednym rodzajnikiem. Und das bedeutet immer, dass es zwar unterschieden wird, aber dass es auch zusammengehört. A to zawsze oznacza, że wprawdzie jest to rozróżnione, ale jednak należy to razem. Der Anfangspunkt war unsere Bekehrung, weil die Gnade erschienen ist. Punktem początkującym było nasze nawrócenie, dlatego, że objawiła się, czy zjawiła się łaska. Der Endpunkt ist die unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus A punktem końcowym to jest objawienie się naszego wielkiego Boga i zbawiciela, Chrystusa Jezusa. Und hier finden wir jetzt etwas sehr Schönes. Der wird groß genannt. A tutaj znajdujemy coś pięknego, ponieważ Pan Jezus jest tutaj nazywany wielkim. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort aus Deutschland kennt, mega. Ja, ja. E, nie wiem, czy wy znacie w polskim to słowo mega. Das to właśnie jest e, tutaj w tekście oryginalnym. I chcemy teraz jeszcze pomyśleć o tym, czy o innych miejscach w Słowie Bożym, w których Pan Jezus jest nazywany wielkim. In Hebräa 13 finden wir den großen bracie, W 13 znajdujemy wielkiego pasterza. Wenn es einen jeżeli jest ktoś pasterzem, to nie, to jest nim Pan Jezus. In Hebraja, auch, ich glaube 7 steht, er ist der große Priester. Verbejczeków, myślę, że to jest siódmy rozdział, jest napisane, że on jest wielkim arcyka, arcykapłanem. Dann finden wir in, das müsste Matthäus sein, ich glaube 5 oder 6. Da heißt es, er ist der große König. Potem z Mateusza myślę, że piąty czy szósty rozdział jest napisane, że jest on wielkim królem. A jeszcze w Ewangelii Łukasza znajdziemy, że jest on tym wielkim prorokiem. Das ist wunderbar, weil wenn wir das Alte Testament aufschlagen, hat er es zu dlatego, że jeśli otworzymy Stary Testament, then gab es dort Propheten, da e, ist nie tam króle, królowie, priestel, kapłani und der Herr Jesus bezeichnet die Führer auch als Hirten. A pan Jezus przywódców nazywa także pasterzami. Ale oni wszyscy nie spełnili wymagania, czy warunki. Aż właśnie, przyszła chwila, w której przyszedł Pan Jezus, który jest bardzo wielki. In Lukas 2, Lukas 1, kurz auf. pierwszym czy drugim rozdziale jest coś napisane. Lukas 1, Vers 32, nur den Anfang. Lukasza, mhm. e, 1 rozdział, 32, wiersz. Ten będzie wielki. Dzisiaj wygłoszenie. Ja. Yeah. Das mm. ist die Ankündigung der Geburt des Herrn Jesus. Takie jest, e, taka jest zapowiedź narodzin pana Jezusa. Und dieser Jesus Christus ist unser Gott und Heiler. I ten Jezus Chrystus, czy ten wielki Jezus Chrystus, jest naszym Bogiem i Zbawicielem. A tutaj w tytuuse drugim rozdziale znajdujemy jedną z tych niewielu e, do, znajdzie, do znalezienia miejsc w Słowie Bożym. gdzie znajdziemy, klarownie i wyraźnie równocześnie, że Pan Jezus jest nazwany właśnie równocześnie Bogiem i człowiekiem. Davon gibt es nicht viele stellen. Takich miejsc jest niewiele w Słowie Bożym. I my tego też nie potrafimy tego faktu zrozumieć. Wir my musimy w to wierzyć. Wenn wir das und nicht glauben, Ale jeżeli my to stracimy i w to nie będziemy wierzyć. Wtedy stracimy wszystkie błogosławieństwa chrześcijańskie. Dlatego to też jest takie ważne i chciałbym te dwa miejsca wymienić, abyśmy je też dobrze zapamiętali. 2 Thessalonica 1, vers 12. Drugi Tessaloniczan, pierwszy rozdział, wiersz 12. Der letzte Satz nach der Gnade mm. unseres Gottes. Mm. Pierwszy Tessaloniczan 2,12 pod koniec według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Auch wieder Gott und der Jezus in direkter verbindung mit einem Artikel verbunden. Ponownie Bóg i Pan Jezus ze sobą połączeni przez jeden rodzajnik w tekście oryginalnym. Dann 2. Petrus 1 Vers 1. 2. Piotra, 1, rozdział, pierwszy wiersz. Ach, wieder der letzte Satz sein. Ja. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, pod koniec. E, Boga naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Diese drei Stellen sind die Stellen, die das ganz klar machen, Gott Und in einer Te trzy miejsca są tymi miejscami, które to klarownie przedstawiają Bóg i człowiek w jednej osobie. My też w wielu innych miejscach możemy to zobaczyć w Ewangelia. My również to teraz doświadczamy, jesteśmy zmęczeni. Der Jesus und Pan Jezus również był zmęczonym i spał w Łodzi. Und später er die Wellen und das Meer. A parę minut później on uspokaja morze i fale. Gott und Mensch, aber hier in einer Bóg i człowiek, ale tutaj mamy to w jednym wersecie. In vers 14 znajdujemy nasze große motivation warum wir das tun was wir gerade betrachtet haben werschut zatem znajdujemy tą wielką motywację na to co przecież rozważyliśmy jak mamy właśnie się zachowywać Wenn Paulus von dem spricht, jeżeli paweł mówi o zbawicielu then Dass er sich für uns hat. To przypomina sobie, że to on sam przez siebie samego wydał e, za nas. Wir in Leben My e, nigdy, e, nigdy, nie chcemy zapomnieć Golgoty w naszym życiu. Er hat sich selbst für uns gegeben. On samego siebie dał za nas. Das bedeutet, Über 30 Jahre ist er als Mensch über diese Erde gegangen. To znaczy, że ponad 30 lat on chodził jako człowiek po tej ziemi. Und was wollte er erreichen? A co chciał on osiągnąć? Drei Dinge. Erstens, drei rzeczy. Po pierwsze, damidia er uns von aller gesetzlosigkeit aby wykupił, czyli Odkupił, wykupił nas od wszelkiej nieprawości. Zweitens Po drugie, oczyścił sobie lud na własność. I po trzecie, lud, aby, był ten, aby ten lud był gorliwy w dobrych uczynkach. Jezus jest für uns gestorben und wir sind jetzt weg, gekauft von aller gesetzlosigkeit. Pan Jezus umarł za nas, a my teraz jest, jesteśmy wykupieni e, od wszelkiej nieprawości. Eigentum Jesus. I jesteśmy własnością Pana Jezusa. Das wollte Gott schon, der Jesus schon im Alten Testament haben. E, rzeczywistość, to Bóg już w Starym Testamencie właściwie chciał mieć. W <coughs> 2. Mose 19 w II Mojżeszowej w XIX rozdziale. piąty wiersz. 2 Mojżeszowa 19.5. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególnie moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała Ziemia. Wie soll, er damals, als haben. On w tamtym czasie chciał um, posiadać ten lud jako własność. Auch gerne eine oder ein Haus als haben. My też um, właściwie to pragniemy mieć jakiś dom czy jakieś mieszkanie na własność. Denn wenn ich etwas verändere, erneuere, dann ich je przy mi. Ponieważ jeżeli coś zmieniam, czy odnawiam to czynię to dla siebie. Und so sind wir das Eigentum von sicher Jezus. I w takim znaczeniu właśnie jesteśmy własnością Pana Jezusa. machen, er. I on teraz pragnie z nami uczynić co on chce. deswegen ist es gut, dass wir jetzt eifrig sind im guten Werk. Dlatego dobre jest to, że my jesteśmy gorliwi w dobrych uczynkach. Das sein. To znaczy być pilnym. Co do tych dobrych uczynków, to dopiero później chcemy w tym trzecim rozdziale wierszu ósmym powiedzieć coś na ten temat. Przejdźmy do ostatniego wiersza e, drugiego rozdziału. Titus miał teraz e, uczynić cztery rzeczy. Po pierwsze mówić, romanen, napominać, überführen, strofować, w niemieckim jest przekonać, czy przekonywać o czymś und in Kapitel 3 Vers 1 erinnern. Na no, 3 vers 1 fängt Aha, an mit. Auf welchem Russjan pierwszym jest napisane, że jeszcze miał im przypominać. Und das sind eigentlich vier Dinge, die wir auch alle immer brauchen. I są to cztery rzeczy, które my wszyscy właściwie zawsze potrzebujemy i wszyscy potrzebujemy. Die Frage is, wo vor reden wir, wenn wir zusammen sind. Pytanie jest, o czym rozmawiamy, gdy jesteśmy razem. A przypomnienie to jest coś, że mówię o tym, co już wiem, bo jeśli tego nie wiem, to nie mogę o tym przypomnieć. Und wir wollen jetzt die ersten 8 Verse von Kapitel 3 lesen, um zu wissen, woran sollte Titus sie erinnern? A teraz chcemy e, przeczytać pierwsze osiem e, wersetów, e, abyśmy wiedzieli, co Tytus miał im przypomnieć. Jasna chcę, hmm. Tytusa trzeci rozdział. Przypominaj im, aby z zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli khutliwi,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 Und wir können die Verse einteilen A możemy te wersety przeczytane e, podzielić w następujący sposób. Vers 1 und 2, was wir in dieser Welt, wie wir uns verhalten sollen. Pierwszy i drugi wiersz mówi nam o tym, jak mamy zachować się w tym świecie. Vers 3, wer wir früher waren. Trzeci wiersz pokazuje nam, kim byliśmy niegdyś. Vers 4, was Gott mit uns gemacht hat. Czwarty wiersz pokazuje nam, co Bóg uczynił z nami. Und dieser Teil geht bis Vers 7. Vers 4 bis 7, was hat Gott mit uns gemacht. I ten odcinek, który przed chwilą omówiliśmy, sięga aż do wiersza siódmego, Co Bóg z nami uczynił. Und dann wollen wir Vers 8 als Abschluss sehen. Das Wort ist Gewicht. I ten ósmy wiersz chcemy widzieć jako zakończenie, że jest napisane prawdziwa tomowa, czy też można przetłumaczyć, to słowo jest pewne. To sformułowanie zawsze często występuje w pierwszym i drugim liście do Tymoteusza i także w liście do Tytusa. Weil die Menschen in dieser Welt greifen das Wort ponieważ ludzie w tym świecie oni atakują słowo Boże und deswegen müssen wir sicher wissen es ist gewiß dlatego musimy to pewnie wiedzieć że ta mowa jest pewna czy oni kłamią nie potrafi czy nie może kłamać und wenn wir jetzt überlegen wie wir uns in dieser welt behalten heißt teraz zastanawiamy się nad tym, jak mamy w tym świecie postępować. Wir niemals wir früher nicht waren. To nigdy, nigdy e, podczas tego nie możemy zapomnieć, że kiedyś, tzn. Jemals, tzn. mal nicht nie, genau, mhm. wir nicht mhm. że kiedyś nie, byliśmy w o nic lepsi, jak ci ludzie. Und wenn Gott Wie auch niemals besser geworden wären. I gdyby Bóg z nami czegoś nie uczynił, byśmy też nigdy niczym lepszym nie byli. Was sollen wir tun? Co więc mamy czynić? Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein. Być poddanym zwierzchnościom i władzą. Vielleicht noch wichtig: wir können jetzt drei mal 7 rechnen, Kapitel 3. Das ist ganz einfach. Wir können wieder gut mitgehen. Teraz w tym rozdziale będziemy mieli 3 razy po 7 punktów znów, także możemy w prosty sposób sobie te rzeczy też zapamiętać czy je wytłumaczyć. Vers 1 und 2, 7 Pierwszy i drugi wiersz to mamy tam 7 punktów. Vers 3, 7 punkty. Trzeci wiersz jest 7 punktów. Und vers 4 7, 7, 7 I czwarty do siódmy wiersz też 7 punktów. Ja w mojej Biblii tak to uczyniłem, że zawsze też przypisałem sobie właśnie liczbę, czy das, cyfrę. Das hilft sehr viel. I to bardzo dużo pomaga. Także jeśli na początku powiedziałem coś o tych e, słowach kluczowych tego listu, mm. to można je sobie też e, jakoś zaznaczyć. Denn es ist nicht nur wichtig, vielleicht darf ich das einmal neben lassen? Ponieważ nie jest tylko ważne to, co teraz powiem, co chciałbym teraz tak na marginesie też przytoczyć. Ich frage nicht, hast du eine Bibel? Ja nie pytam kogoś czy ty masz Biblię, hast du deine Bibel? ale pytam kogoś czy ty masz twoją Biblię. Das bedeutet, Es lebt. Ich habe etwas investiert. Es ist meine Bibel. To znaczy, że ta twoja Biblia, ona żyje, ty coś w nią zainwestowałeś, to jest twoja Biblia. Ich finde die Stelle wieder. Ja odnajduję to miejsce. Nicht, muss, to może być bardzo pomocne, to nie oznacza, że tak musi być, ale tak może być. Also der erste Punkt jest więc być poddanym zwierzchnościom i władzom. jest To bardziej jest jakby, albo To oznacza, że my jako wierzący musimy się właśnie poddać tym rządu, który jest w tym kraju. Oder auch die Albo też i nauczycielom. Es ist auch eine Obrigkeit, eine gewalt, weil sie von der Regierung eingesetzt ist. To również jest taka władza, taka zwierzchność z tego powodu, że e, oni są e, zatrudnieni właśnie przez rząd. Ale po drugie też mamy być posłuszni. To bardziej przedstawia właśnie aktywność, być posłusznym. A to nie zawsze jest proste. Czasami może trzeba coś uczynić, w czym się nie rozpoznaje żadnego sensu. Ale chcemy sobie przypomnieć, jak my się zachowujemy. Können wir entweder Wegweiser zu Herrn Jesus sein? To zależnie od naszego postępowania, możemy być albo Wskazówką na Pana Jezusa. Oder stellt euch einmal vor, dass jemand im später sagt: Ich habe mich nicht bekehrt. Ale wyobraźcie sobie, że ktoś by kiedyś powiedział, że się nie nawrócił dlatego, ponieważ znałem takiego chrześcijanina, który zawsze się źle zachowywał. Oczywiście byłoby to odpowiedzialnością tej osoby, zu aby się nawrócić. Aber es ist meine mich zu Ale jest jednak też moją odpowiedzialnością to, aby właściwie się zachować. Po trzecie być gotowym do wszelkiego dobrego uczynku. Ein Christ ist Chrześcijanin jest e, chętny do pomocy. Jeder hat verschiedene Gaben. Każdy ma różne dary. Ich kann zum Beispiel nicht gut handwerklich arbeiten. Ja na przykład nie potrafię dobrze pracować e, e, Wykonywać ręczne roboty. Na przykład nie mógłbym czy nie powinienem oferować mojemu sąsiadowi pomóc mu w jakiejś instalacji elektrycznej. Bo prawdopodobnie wszystko by stało się ciemne. Ale to nie o to właśnie chodzi do wszelkiego dobrego uczynku być gotowym. To, co Pan podarował mi, jeśli chodzi o zdolności, w tym mam być pomocnym. My często wiemy to, czego nie potrafimy. Mówimy, a tego nie potrafię, tego nie potrafię, tego nie potrafię. Ale czy nicht nie potrafimy jakiejś starszej kobiecie pomóc e, i nosić jej, e, pomóc jest, nieść jej torbę? Ale können Sitzplatz in Linienbus, ein Platz noch gesucht wird? nie potrafimy na przykład komuś w autobusie jeszcze zaoferować e, miejsce do siedzenia, jeśli już nie ma żadnych takich miejsc? Der Christ ist immer aufmerksam, was kann er tun, um für den Jesus ein Zeugnis zu sein. E, Chrześcijanin to jest osoba, która zawsze jest czujna na to, jak może się zachować tak, aby być e, pożyteczną osobą dla Pana Jezusa. In vers 1 und 2 geht es nicht einmal um das W pierwszym i drugim wierszu ani razu nie chodzi o Ewangelię. Auch das Evangelium verkündigen. Oczywiście, że mamy też e, głosić Ewangelię. Wyobraźmy sobie, że taka babcia idzie z dwoma e, ciężkimi torbami Und ich erkläre ihr das Evangelium. i ja tłumaczę jej Ewangelię. Czy nie lepiej byłoby powiedzieć do niej, czy mogę Pani e, e, ponieść te torby? A potem, może za trzecim razem, gdy ją spotkam, powiem mi coś o Panu Jezusie? W sąsiedztwie, czy też wszędzie możemy szukać tego, aby czynić dobre uczynki. Niemand zuletzt, dann. Punkt vier. Czwarty punkt, o nikim źle nie mówić. Haben wir gut gelesen? Czy dobrze czytaliśmy? Niemand. O nikim. Aber unser sieht so aus. Ale nasz e, sąsiad wygląda tak śmiesznie. Ja, nie mówię, że nie możemy też coś powiedzieć, co jest e, śmieszne albo zabawne. Aber es geht hin zu Ale szybko to Schodzi na to, abyśmy o kimś nie, to nie, może to jest kogoś obmawiać, albo o kimś też nie. Czyli Ja, ja, a o kimś po prostu przesadzać i go w złym świetle postawiać. Fünfter Punkt. Ich möchte auch nicht immer so viel sagen, weil es spricht zuerst zu mir. Ten piąty punkt to jest czymś, właściwie ja nie chcę tak za dużo mówić o tych tematach, bo to po pierwsze mówi do mnie. Wir Musimy wszyscy się uczyć. Egal ob alt oder jung. Nie, niezależnie od tego, czy jesteśmy starsi czy młodzi. Piąty punkt to nie, nie, nie tylko, że nie być kłótliwym, ale w niemieckim jest nie być... Nie, nie, to znaczy szukający kłótni szukający kłótni. Są ludzie, którzy by na wszelki temat ch chcieliby się kłócić. Może my staramy się być uprzejmymi. To sagen sie: to o czemu pan się tak jest uprzejmy? Man ist normal, nicht so freundlich, etwas vielleicht vorsichtig. Może jesteśmy normalni, może nie tak uprzejmi, troszeczkę ostrożni? Warum begrüßen Sie nie freundlich? Czemu pan nie, nie wita uprzejmie? Die eine bei uns. U, u nas nasze dzieci znają taką kasetę. Eine Geschichte. taką historię Von einer alten Frau. o starszej kobiecie. Man kommt zu ihr bringt ihr etwas zu essen? Przychodzi się do niej i przynosi się jej coś do jedzenia. Und fragt, was gibt es zu essen? A ona pyta, co jest do jedzenia? Suppe. Odpowiedziast, zupa. O, o, o zupa? A, dlaczego dzisiaj zupa? Ich weiß nicht, ob die oder Geschichte vielleicht auch Nie wiem, czy Wy może tą kasetę czy historię znacie. Mal kommt sie wieder und bringt wieder essen? Następnym razem ta osoba znów przychodzi i przynosi jedzenie. Und sagt heute, was gibt es? pyta się, co dzisiaj jest? Kartoffel. Odpowiedź jest e, ziemniaki. Warum keine A dlaczego nie zupa? Am nächsten tag kommt das Mädchen, w następny dzień przychodzi ta dziewczynka und bringt wieder essen? i znów przynosi jedzenie. A co jest do jedzenia? pyta się ta starsza pani. Und sie sagt, super. A ona mówi zupa. Warum gibt es A to czemu nie ma ziemniaków? Ja, aber Kartoffeln mitgebracht. Ja, też ziemniaki przyniosłam. Die Frau war ganz erstaunt. A ta kobieta była bardzo zdziwiona. Wir kann nicht mehr meckern. Musi nie potrafiła narzekać. Wir kann gar nicht mehr streiten um diesen Punkt. Musi nie potrafiła się o nic kłócić. Aber hier ist wichtig, wie soll es nicht sein? Ale chodzi o to, my nie mamy być takimi. Wir znamy takie rzeczy, o których czasami można czytać w gazetach, że są sąsiedzi, którzy kłócą się o jakieś drzewo, które sięga poza płot, albo cokolwiek. Wir den Weg zu gehen. Musimy starać się, aby iść tą drogą uniżenia siebie samego. Wenn na przykład sąsiedzi, sąsiedzi nie chcą, abyśmy dużo grali na pianinie. Dann kann ich vielleicht sagen, im Mietvertrag ich darf bis 10 Uhr spielen. To wtedy mógłbym teoretycznie zareagować, ale w kontrakcie z moim, e, mieszkaniem, co, e, co wy, po, co wy, wynajmuje mi mieszkanie, mogę tam powiedzieć, ale w tym kontrakcie napisane jest do dziesiątej mo mogę grać. Albo też mogę postarać się skończyć z tym e, graniem trochę prędzej. Istnieje wiele możliwości. I chodzi o, o nasze serce. Will ich oder will ich nicht? Zależy to od niego, czy ja chcę, czy nie chcę. Punkt 6. Milde. Punkt 6. E, być um, ustępliwy, to jest w języku jest być łagodnym. Das bedeutet, nicht hart zu sein, wenn wir über andere sprechen, oder was bei anderen sehen. Milde. Strich, schreibsüchtig sein, milde. Ja, hier steht nachgiebig. Nachgiebig, ja. Kannst du nochmal. Also, wenn wir andere beurteilen, dann sollen wir vorsichtig sein im mm. um, Urteil. To znaczy, um, das bedeutet, der Herr Jesus sagt das in der Bergpredigt: wir sehen bei dem anderen den Splitter. Pan Jezus mówi to w tym karwaniu na górze, obrazując to tymi słowami, że widzimy tą jazzgę e, nie, tak, w, oczu na, w oku naszego brata, ale, ale sami e, mamy belkę w oku własnym. My to zawsze powinniśmy być ostrożni. My zawsze powinniśmy być ostrożni często jest znamy niby powody drugiego aczkolwiek ich wcale nie znamy und 7 alle sanftmut erweisen gegen alle menschen i po siódmy okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi alle zalmut alle menschen szeroka łagodność wszystkim ludziom jede mögliche sanftmut szukam możliwa łagodność gegen jeden möglichen menschen wobec każdego możliwego człowieka. Das bedeutet, dass wir z.B. nicht sagen, die Nachbar nicht, to na przykład oznacza, że nie, nie nie powiemy właśnie coś takiego, że ach ten sąsiad to nie. Oder das sind Ausländer oder was es immer. Albo to są jacyś obcokrajowcy, albo jakkolwiek można by jeszcze zareagować. Das ist etwas Woran wir jeden tag üben können. jest to coś, w czym możemy ćwiczyć się w każdym dniu. In three, waren wir. A teraz w trzecim wierszu czytamy, bo i my niegdyś byliśmy. A, a teraz musimy postawić znak zapytania. Czy to naprawdę wszystko w czy te rzeczy rzeczywiście są e, e, tak całkowitą przeszłością? Oder wir auch sagen, ist noch für uns war. Albo czy musielibyśmy powiedzieć, powiedzieć, pewne rzeczy dotyczą jeszcze nas dzisiaj? Wir wollen hoffen, dass es nicht so Miejmy nadzieję, że tak nie jest. Aber teraz wird mit dem dritten Vers ale teraz tym trzecim właśnie versetem jest namalowany czarny obraz o człowieku. Um, dann in vers 4 bis 7. Aby potem w tych versetach 4 do 7, ein helles Licht auf Gottes Liebe zu werfen. Rzucić jasne światło na miłość Bożą. Das macht ein Juwelier manchmal auch. Weniger Juwelier. Ring möchte, Jeśli chce się kupić na przykład złotą obrączkę, er ein tuch, to on bierze czarną jakąś chustkę, weil er gerne die von dem ponieważ on właśnie chce pokazać, czy podkreślić tę piękność tego złota. A więc trzeci wiersz jest ten, tą czarną chustką. A czwarty wiersz do siódmego jest tym złotem. A my wszyscy byliśmy takimi. Nie ma żadnego wyjątku. I też nie potrafimy siebie poprawić. Bez Boga. Also, wir waren unverständlich. Więc byliśmy nigdyś nierozumni. Erstens. Po pierwsze, więc. Das bedeutet, wir wussten nicht, wer Gott war. To znaczy, nie wiedzieliśmy, kim jest Bóg. Und wir wussten nicht, wer wir waren. Także nie wiedzieliśmy, kim, kim my byliśmy. Gott hat versucht, es den Menschen zu zeigen, durch das Gesetz. Bóg starał się, aby pokazać to człowiekowi właśnie przez ten zakon, Ale myśmy tego nie zrozumieli. Waren, man könnte auch sagen, dumm. Moglibyśmy też powiedzieć, że byliśmy głupi. Marzwal steht auch in der Bibel, du tor. Czasami też jest napisane w Biblii te głupcze. Und das bedeutet du dukkor. Hmm, ah, ja. Nie przestanę. O ja, okej. Okay. Mhm. Und zweitens waren wir ungehorsam. Po drugie byliśmy niesforni albo nieposłuszni. Jeder Mensch ist Natur aus Każdy człowiek z natury jest nieposłuszny. Po trzecie jest napisane błądzący. To znaczy nie mamy orientacji. Dzisiaj byśmy powiedzieli bez nawigacji. Und wir I zawsze fahren immer im Kreis. jedziemy w kółko. I Nigdy do celu nie do, dojeżdżamy. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas kennt wie ein Mais Labyrinth? Ein Labyrinth im Maisfeld, gibt es bei uns Aha, jetzt okay. öfter. Ja wiem, czy coś znacie, taki w polu kukurydzy, kukurydzanym. Und man kann hindurchlaufen und denkt Man kommt nie I można w tym się poruszać i ktoś e, pomyśli, ja nigdy do celu nie dojdę. Niedawno dawno temu mieliśmy takie, taką wycieczkę z, wjeżdżąc, z braćmi i siostrami. Und eine alte Schwester hat eine dringend gesucht. I taka starsza siostra koniecznie szukała toalety. Und ist in so ein gelaufen. I poszła do takiego labiryntu. A my mogliśmy ją słyszeć, ale ona była tam gdzieś pomiędzy i żeśmy się nawzajem nie znaleźli. Właśnie o to chodzi. Jeżeli Bóg nas nie wyciągnie z tego labiryntu, to my aż do śmierci e, chodzimy e, w kogo. Dann, mamy podstawne mamy dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen poddani albo służyliśmy rozma item e, porządkowościom i rozkoszom. Ist der Mensch frei? Czy człowiek jest wolny? Nein. Nie. Er ist fest in vielen Bindungen. Jest on uwiązany przez wiele. Przez wiele rzeczy. Ja z zawodu mam dużo do czynienia z chorymi ludźmi. I jest wielu e, ludzi, którzy mają różne uzależnienia. Na przykład gry komputerowe. Oder alkohol, drogi, wir könnten Albo papierosy, alkohol czy narkotyki, moglibyśmy długą listę tutaj napisać. Nie zawsze jest to czymś całkiem złym. Ale oni służą, są zależni i nie są w stanie już tego puścić. Po szóste. Nie, Jesteśmy dopiero w piątym punkcie. przepraszam. unser Leben in Bosheit und Neid. Żyjący czy prowadzący nasze życie w złości i zazdrości. Czy wśród nas już nie ma zazdrości? Vergangenheit haben wir hier. My tutaj mamy czas przeszły. Ale das Auto dem anderen wäre schön, wenn wir es haben, oder? Ale ten samochód, który ma ten drugi, to fajnie byłoby, gdybyśmy go mieli, prawda? Oder das schöne Handy? Albo ta piękna komórka? Oder was es das sein Albo cokolwiek to, tym, cokolwiek to może być. Wir sollen neid, der Vergangenheit, Nie, zazdrość ma należeć do naszej przeszłości. Aber neid ist in der Welt heute ein großes Thema. Ale Sandro w tym świecie jest wielkim tematem. Und wir müssen aufpassen, dass es nicht auch bei uns im Herzen ist. I musimy uważać, aby też aby to też nie było w naszym sercu. Szóstes, verhasst. Po szóste z nienawidzenie. Das bedeutet wir sind Nicht Man kann uns nicht to znaczy, że jesteśmy niegodni miłości. Właściwie to nie można nas miłować. Und wir uns punkt. Mm. A ten siódmy punkt to nienawidzący siebie nawzajem. In der Welt jeden tag. Widzimy to w tym świecie codziennie. Es gibt immer gruppen, die sind gegeneinander. Zawsze istnieją jakieś grupy, które są sobie przeciwne. Es gibt nicht Frieden auf der Erde. Nie ma pokoju na tej ziemi. Niemals. Nigdy. Und jetzt kommt der Gegensatz, Vers 4. A teraz mamy um, tą drugą, skrajną stronę, to jest wiersz czwarty. Als, aber. Ale, gdy. Die Güte und die Menschenliebe objawiła się dobroć i miłość do ludzi. Zbawicielem naszego Boga. Teraz ponownie, jakby słońce wschodziło. Podobnie, ponownie mamy to, to objawienie się, to, to zjawienie się. A miłość do ludzi oznacza? uns was wir gerade in 3 że Bóg nas pomimo tego co czytaliśmy w wierszu trzecim, trotzdem geliebt hat. Że Bóg pomimo tego nas umiłował. Menschen waren Takimi ludźmi byliśmy. A Bóg nas umiłował. Ist das nicht etwas Wunderbares? Czyż nie jest to czymś cudownym? wolne z Nie chcemy nigdy o tym zapomnieć. Er ist Highland God. On jest zbawicielem Bogiem. God jest Highland, Highland is God. Bóg jest zbawicielem, a zbawicielem jest Bóg. Und er errettete uns. Erstens, wir finden jetzt wieder sieben Punkte. A on zbawił nas z po pierwsze nie dla uczynków i znów znajdziemy 7 punktów. Und <sum> es steht bei uns noch ergänzend auswirken auf den Grundsatz von. werken. Ma? Nicht auf dem Grundsatz von werken. Można by dokładnie przetłumaczyć, że nie na zasadzie uczynków. Wenn das wäre, gdyby tak było. To wszyscy musielibyśmy pójść do piekła. Myślimy, że wśród ludzi są dobre uczynki. Często widzimy takie obrazki, na których pokazane jest, że ktoś przekazuje komuś taki wielki czek. Ale Bóg nie może budować na takich uczynkach. Najpierw musimy sami dla siebie skorzystać z łaski. A jak on nas zbawił? Sondern, vers 5 in der Mitte, nach Zbawił nas, wiersz piąty w pośrodku, dla miłosierdzia swego, czy według miłosierdzia swego. Also, erstens, nicht ausmerken, sondern nach seiner barmherzigkeit. Więc, po pierwsze, nie według uczynków, ale według miłosierdzia swego. Und das bedeutet, Gott hat ein Herz für unser Elend. A to oznacza, że Bóg ma serce, dla naszej nędzy, das ist wunderbar. a to jest cudowne. In I mamy dobry obraz tego w Łukasza 10 rozdziale. Den unter die und hilft ihm. Samarytanin znajduje tego, który popadł w ręce tych złoczyńców i pomaga mu. Er war dreckig im Schmutz. On był brudny w tym Brudzie. Er hatte Wundę. Miał rany. Vers 3. Wiesz trzeci. Nic, was eigentlich gut war. Ten nasz wiesz Więc nie miał nic, co, co byłoby dobre na nim. in Ale Bóg widział go w swoim miłosierdniu. Was hat Gott jetzt gemacht? Co Bóg teraz uczynił? Dritens durch die Waschung der Wiedergeburt. Potrécie przez kąpiel odrodzenia. Das ist nicht so einfach zu erklären. To nie jest takie proste do wytłumaczenia. Wir finden dieses Wort Waschung, dieses Wort Wiedergeburt noch einmal in Lukas 19. My to słowo odrodzenie znajdujemy jeszcze raz w Łukasza 19 rozdziale. Mateusz 19, 28. Nie, Mateusza 19, rozdział, wiersz 28. Jest mhm. to dobrze, jeśli przeczytamy ten wiersz. 19, Mateusza 19, 28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 A to właśnie dokonuje się przez Słowo Boże. A powiedzieliśmy, że trzeci rozdział mówi o wierzącym w tym świecie. Ale wierzący to w tym świecie właściwie jest obcokrajowcem. Und das wird durch diesen Ausdruck hier klar gemacht. To właśnie jest tutaj wyrażone przez ten wyraz. Die Wiedergeburt, man kann auch sagen Regeneration. Ich weiß nicht, no. was ihr für ein Wort habt. Und nicht Reinkarnation? Nee, Regeneration. In mm -hmm. to, to słowo, które tutaj napisane jest, właściwie oznacza Regeneration. Im tausendjährigen Reich. In wird Gott mit dieser Schöpfung. Bóg z tym stworzeniem dokona z nią regeneracji. Ludzie boją się zanieczyszczenia środowiska. Albo przed, bombą, albo przed wielką jakąś bombą atomową. Ale Bóg na tym świecie uczyni tysiąc lat pokoju. A to, a to właśnie mówi w tym miejscu Mateusza 19, 28. To znaczy w tej regeneracji, w tym nowym odrodzeniu der gläubige hier und heute jetzt 2011 w Bogatinia, ale wieżący dzisiaj i teraz żyjący w tym świecie w 2011 w Bogatyni jest jest si wie in the. On jest już jakby przeniesiony do tysiąletniego królestwa. Niż Li wie in 1000ing Ri. My w nie żyjemy w tysiącletnim króleswie. Ale wiezyczą the Was, ale jesteśmy już w kompanii, Als ob im Tak, jakbyśmy już byli w tysiącletnim królestwie. Wir verbreiten Frieden. My, na przykład, rozprowadzamy pokój. Wir sind freundlich. Jesteśmy uprzejmi. Wir tun gute Werke. Czynimy dobre uczynki. Und das bedeutet diese Wäsche. I to właśnie oznacza taką piękność. Nach seiner Barmherzigkeit hat er uns gewaschen, Według miłosierdzia swego nas e, wykąpał I postawił nas na całkiem nowym terenie. Aber das geht nicht ohne eine innere Veränderung. Ale to nie da się dokonać przez wewnętrzne, przez, wewn przez, wewn przez wewnętrzną zmianę. Und das ist punkt I to jest właśnie czwarty punkt. Die erneuerung des Heiligen Geistes. Odnowienie przez Ducha Świętego. Gott hat in uns durch den Heiligen Geist eine Erneuerung geschaffen. Bóg w nas dokonał przez Ducha Świętego odnowienie. Wir haben eine neue Natur. Posiadamy nową naturę. Und Dzień dobry, dziękujemy. A z tego możemy cieszyć się w każdym dniu. Vers 6 jest gut, wenn wir den in eine Klammer setzen. Vers 6, to dobrze byłoby, gdybyśmy go postawili w nawiasach. Denn jetzt sagt er uns etwas über den Heiligen Geist. Ponieważ wtrąca myśl i mówi nam coś o Duchu Świętym den er reichlich über uns ausgegossen hat. K którego wynął na nas obficie. Reichlich, das Gegenteil ist spärlich oder wenig. Mhm. Obficie to przeciwieństwo do tego to jest jak powiedz skąpom, mhm. Aber Gott gibt niemals spärlich. Allebuk nigdy skąpom nie daje. Wenn du eine Schokolade geschenkt bekommst, jeśli ktoś daruje tobie czekoladę, to pięć kawałków jest dla mnie. A jeden kawałek dla drugiego. Czyż nie jest tak? Ale Bóg daje obficie. Er hat es wie ein eimer ausgegossen. Ale Bóg to wylał na nas, jakby jakieś wiadro wody. Jeśli ja wylewam wiadro wody, to ja tego nie potrafię już z powrotem odzyskać. Troszeczkę tego mógłbym znów odzyskać, ale większość tego się traci. I więc Bóg jakby w tym obrazie naprawdę wylał na nas ducha świętego. Jeśli moje życie jest słabe, z, e, moje życie z Bogiem, w społeczności z Nim, to nie Bóg jest temu winny. Ja jestem temu winny. On obficie wylał, ale my często jesteśmy zadowoleni z, tak, z taką niewielką ilością z Boga. Niech imama mama, Besuch, du sollst Nie sollysz tak dużo. Czasami mamusia mówi podczas odwiedzin kogoś, że, żeby, żeby dziecko nie jadło tak dużo. Ale w przypadku Boga można powiedzieć, jedz jeszcze więcej. Nie tak mało. Der Heilige Geist ist uns ausgegossen. Duch Święty został na nas wylany. Das Christentum ist gekennzeichnet durch den Heiligen Geist. A chrześcijaństwo w ogóle jest nacechowane, czy nacechowane przez Ducha Świętego? Im Testament, w starym Testamencie war im Himmel, Bóg był w niebie, Dunkel, w ciemności, der der a człowiek był na ziemi. A teraz Himmel, człowiek jest w niebie. W niebie Jesus, Pan Jezus. Und Gott In A Bóg mieszka we mnie. My, by... my byśmy zadrżeli, gdyby nam właśnie nie Biblia tego przedstawiała. Ja tak m, pozwolę sobie to wypowiedzieć słowami, że teraz m, my czy ja mogę patrzeć Bogu w oczy. Ich habe den Geist. Ja posiadam Ducha Świętego. To był der fünfte Punkt. Punkt. I przez kogo tak się stało? Przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. 6 in A teraz w 7, przed, przed nami jest punkt 6. Punkt 7 habe ich gesagt? No, seks, 6 in 7, Damit wir gerechtfertigt sind. Szósty punkt więc, abyśmy usprawiedli usprawiedliwieni byli, duj gnade. Przez jego łaska. Was bedeutet Rechtfertigung. Co oznacza usprawiedliwienie? Das ist etwas Großes, was wir fast nicht erfassen können. Jest to czymś wzniosłym czy wielkim, co prawie nie jesteśmy w stanie pojąć. Gott sieht uns so, als ob wir niemals etwas Böses gemacht haben. Bóg spogląda na nas tak, jakbyśmy nigdy nic złego nie uczynili. Vers 3 jest ausgelöscht. Vers 3 jest wymazany. Hier an dem Haus nicht Tutaj, jeśli chodzi o ten dom, to prawie już się nie widzi, że było tutaj, była tutaj kiedyś powódź. Aber kann noch etwas sehen davon. Ale mm -hmm. z pewnością jeszcze coś z tego możecie zauważyć. Aber so ist es nicht mit der Rechtfertigung. Ale tak sprawa z usprawiedliwieniem się właśnie nie ma. Es ist Rzeczywiście jest to wymazane. Wir Die zu lesen über die Chcemy króciutko przeczytać te miejsca, które mówią o usprawiedliwieniu. Mamy czas? Ja? Róma 5, vers 9. Rzymian 5, rozdział 9. Rzymian 5, 9. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. Das Blut von dem Herrn Jesus ist die Grundlage von der Rechtfertigung. Krew pana Jezusa jest fundamentem czy podłożem na to usprawiedliwienie. Römer 4, vers 25. Rzymian 4, 25. Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Die Auferstehung ist der Beweis, dla Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest dowodem na nasze usprawiedliwienie. Pan Jezus zmartwychwstał, a to jest dowodem na to, że dzieło Pana Jezusa zostało przyjęte. Gdyby Pan Jezus pozostał jeszcze w śmierci, Können wir von rechtfertigung sprechen? Czy potrafilibyśmy wtedy jeszcze mówić o usprawiedliwieniu? Nie. Nie. Er Ale on żyje. Wir gehen zu einem vers Idziemy jeden wiersz dalej. Römer 5, Vers 1. Rzymian 5, 1. Usprawiedliwienie wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Der Glaube ist die Hand. Die die e, wiara jest jakby dłonią, czy ręką, która uchwyca się tego usprawiedliwienia. Gehen wir 3, vers 24. E, przechodzimy do źródła tego, to jest Rzymian 3, 24 i są usprawiedliwieni darmo z łaski jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Das ist das Gleiche, was wir hier haben in Titus 3, 4, 7, durch seine Gnade. Gott handelt mit uns aus der Quelle seiner Gnade. To jest to samo, co mamy w naszym e, Wierszu, to jest przez jego Waskę. Bóg więc działa z um, jakby z swojego źródła przez swoją łaskę. Und die letzte stelle Waskę. I ostatnie miejsce, Rzymian 8. 34 34. wiersz Ktoś będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł, więcej z martwych wstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Gott ist der Herrscher. 33 34. Was to 33, oder? 34 jest... Gott ist der uns rechtfertigt. Steht das bei euch 33? <laughs> Ja zastanawiałem to to Ja, Ale jest no Ja. Nie. wiersz, mieliśmy czytać druga połowa. Druga połowa, przecież Bóg usprawiedliwia. Das To jest najwyższa instancja. Ihr teraz też należycie do Unii Europejskiej. Ein, gericht, I można e, w Polsce Idź do sądu. Und dann geht es zum nächsten Gericht. I to potem może pójść do jeszcze wyższego sądu. Und das letzte Gericht ist der Europäische Gerichtshof. A ostatnią instancją to jest właśnie e, sąd. Europейский sąd. Europejski. sąd tak, tak sąd europejski. Und wir sind sofort bei der höchsten Instanz. A jeśli chodzi o nas, to my natychmiast bezpośrednio jesteśmy przy tej najwyższej instancji. Gott jest osobą, która nas usprawiedliwia. Wer kann verdammen? Ktoś potępi? nikt. Also, wir haben Glauben Die hand, die das Mamy więc tę wiarę, która, ta, to jest ta dłoń czy ręka, która się tego uchwy uchwyca. Die kwelle, wo es ist die Źródło, skąd to pochodzi, jest łaska. Podłożem na to jest krew Pana Jezusa, to znaczy Jego śmierć, On umarł. Der Beweis ist die Auferstehung. Dowodem na to jest zmartwychwstanie. I nic się nam nie może stać, ponieważ mamy do czynienia z najwyższą instancją. A teraz przechodzimy do ostatniego punktu w tym łańcuchu. Abyśmy stali się dziedzicami według żywota wiecznego. Wir haben schon etwas über das ewige Leben gesagt. Już powiedzieliśmy coś o tym e, życiu wiecznym. Euch an den kleinen kaktus? Czy przy, przy, przypominacie sobie ten mały kaktus? My posiadamy tą nadzieję co do tego kaktusa e, mający 6 metrów wysokości. Das Wort ist gewiss. Słowo Boże jest pewne. Ich würde nicht hier To znaczy prawdziwa to mowa. Nie mógłbym tutaj stać. Und keiner könnte es. I nikt by nie mógł tutaj stać, wenn wir nicht die Gewissheit hätten, dass was wir hier sagen, ist Gottes Wort. E, Nić nie mógłby tutaj stać, gdybyśmy nie mieli tej pewności, że to, co tutaj wypowiadamy, jest słowem Bożym. Und deswegen sagt Paulus, ich will Fest Dlatego, Paweł, dodaję, chcę, abyś ty przy tym obstawał, czy mocno przy tym obstawał. Man sagt oft zu den Kindern, sie sollen nicht sagen, ich will. Często mówi się do dzieci, aby one nie mówiły, ja chcę. Ich möchte gerne. Ja chciałbym. Aber wenn es um die Dinge von Gott geht. Ale jeśli chodzi o rzeczy Boże to nie możemy ani milimetra się od tych rzeczy oddalić. Ponieważ są one prawdą. I dlatego chcemy się ich trzymać. Żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, tutaj jest ważny teraz jest, nie an Gott geglaubt, nie, to nie jest napisane. Wie Wie gott geglaubt haben. Aha, Damit you, die gott geglaubt mm -hmm. haben? to jest falsze. Tutaj jest lepsze przetłumaczone. Powinny być, aby ci, którzy uwierzyli Bogu. Wir an God, wahr. My wprawdzie wierzymy w Boga, to jest prawdą. Gemein, dass wir gott haben, was er sagt. Ale tutaj chodzi o to, że uwierzyliśmy Bogu w to, co On mówi. Man kann nur an Gott man, można tylko w Boga wierzyć Deswegen kann man auch aus Johannes 14 erkennen, dlatego też można z Jana 14 rozdziału z Ewangelii rozpoznać dass der Jesus Gott ist. że Pan Jezus jest Bogiem weil er sagt, ihr glaubet an Gott. ponieważ On mówi wierzycie w Boga glaubt auch an mich. uwierzcie i we mnie das kann nur Gott sagen. tylko Bóg może tak mówić Stellt euch vor, ich würde sagen, glaubt an mich. Wyobraźcie sobie, że ja bym powiedział, do was uwierzcie we mnie. To jest To jest złe. Ale tutaj właśnie chodzi o wiarę w to, co Bóg powiedział. Und jetzt wir tragen, gute werke zu A teraz mamy starać się o to, aby uczynić dobre uczynki. My, My przed chwilą powiedzieliśmy coś, a już zaraz będzie koniec, że chcemy jeszcze powiedzieć coś do dobrych uczynków. Dobre uczynki to one mają swój cel w stosunku do tych e, ludzi wokół nas. Und das passt sehr gut in den I to bardzo dobrze właśnie pasuje do listu do Tytusa. Zum Beispiel: kann ich der mama helfen, N. I. C. D. E. Na przykład mogę pomóc, mamusi, aby sprządnąć ze stołu. Dasz. To jest dobrym uczynkiem. Ist. E. S. A. O. F. O. A. Czy jest to także owocem dla Boga? Da. ist die Frage, was in meinem Herzen ist. Tutaj to zależy od tego, co jest, czy co było w moim sercu. Vielleicht ich, wenn ich Mama in Może jest tak, że mam nadzieję, że jeżeli mamusi pomogę w kuchni, że otrzymam za to jakąś nagrodę. Wtedy uczynek sam w sobie jest dobry, ale die Frucht jest vielleicht nie da. Ale owocu być może nie ma. Um, eine Stelle vielleicht dazu aus 1. Jeszcze jedno miejsce z Kolosan pierwszego mm. rozdziału. Da finden wir die drei Punkte. Tu znajdziemy te trzy punkty. Kolosa 1 -10. Kolosa, Kolosan pierwszy rozdział, dziesiąty wiersz. In jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend. Durch die Erkenntnis Gottes. Mm. In der Mitte des Verses. Okay. wydając owoc 10 wiersz w pośrodku wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w, poznaniu, w poznawaniu Boga also, das gute Werk ist für die więc ten dobry uczynek jest dla ludzi owoc to jest to co w moim sercu istnieje jako powód w kierunku Boga God Bóg bowiem widzi serce. Und wachsend, a wzrastając, bedeutet, wenn ich es in der richtigen Gesinnung für Gott mache, dass ich auch selber wachse und zunehme. Oznacza, że jeżeli czynię ten dobry uczynek w dobrym sposób ja nie, to oznacza, że sam w tym wzrastam. Ich hoffe, dass etwa Gelernt haben aus dem Mam nadzieję, że coś nauczyliśmy się z tego listu do Tytusa. Das ist der von mir, aber von Gott. To jest moim życzeniem, ale szczególnie też życzeniem Boga. Wie wir uns als Jak zachowujemy czy postępujemy jako bracia i siostry? Kapitel 1. Älteste <kühls> und jüngere. Pierwszy rozdział. Starsi i młodzi. Kapitel 2, wir gläubigen untereinander in den beziehungen, familie, ehe, arbeit. Drugi rozdział, my wierzący w tych naszych relacjach, tutaj na ziemi, w rodzinie, w pracy. Und in kapitel 3, mit den Menschen in dieser Welt. Czy też w szkole, a w trzecim rozdziale wobec tych ludzi w tym świecie. Was brauchen wir dazu? Co jest nam potrzebne do tego? Gimnade. Łaska. I dlatego w 15 wierszu jest napisane, ostatnie zdanie, łaska niech będzie z wami wszystkimi. To jest życzeniem dla nas wszystkich.